Uwaga! Videoboom! Twój nowy odlotowy konkurs filmowy. Chcesz wygrać wideo kasetę z ulubionym filmem? Dwoń! 0777001! Wideo przeboje gwarantowane. Graj wideo Boom i sam wybierz najlepsze filmy. Zwoń! 0777 0777001!